Opinie w tym temacie można wyrazić do Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania zarówno w formie elektronicznej, jak i poczty tradycyjnej. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za 60 godzinę. Autopromocja, NextPest i RadioAfera grają razem!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 Napoli we oh. come from Napoli oh. to jest środa 15 kwietnia gramy na aferę. E, przy mikrofonie Piotr Krzybrowski, Olga Rumowicz mnie dziś realizuje. Zaczynamy e, zaczynamy kolejny odcinek gramy e, na aferę i dziś znowu przenosimy się w zupełnie inne e, rewiry e, niż te, w których byliśmy w zeszłym tygodniu. Jacek Budny, a więc kolekcjoner koszulek, e, kibic fan Napoli, e, fanatyk z tego, co, co mogłem mm -hmm. dzisiaj zobaczyć u Ciebie, założyciel Również właśnie sklepu koszulkowego Morning Glory Jest dziś waszym i moim gościem Witaj Jacku. Witam wszystkich serdecznie, cześć Zresztą dla tych, którzy słuchają nas na żywo To już chyba kawałek muzyczny Liberato Który, który nas dziś podprowadził Mógł podpowiedzieć, że ten temat Napoli Ten temat południa Włoch i tamtejszego Kalczy się u nas dzisiaj też pojawi Ale, ale tych tematów będzie, będzie wiele Bo zahaczymy właśnie o kolekcjonowanie koszulek Zahaczymy o... Film, który tworzysz I który wkrótce będzie miał Swoją premierę właśnie na temat Scudetto Napoli Bo wiemy jak to też jest ważny Tytuł dla Nie tylko samego Klubu, ale i całej społeczności Wokół tego, wokół tego klubu Wokół tych, tych barw Zaczniemy może Jacku od Mimo wszystko tej twojej pasji Do kolekcjonowania koszulek Pamiętasz swoją pierwszą koszulkę, którą zdobyłeś? To jest takie generyczne pytanie, które pewnie już wiele razy słyszałeś. Ha, to prawda, natomiast zadałeś się w sposób taki, że muszę się chwilę zastanowić. Pamiętam swoją pierwszą koszulkę, ale którą dostałem od ojca. Był to rok 92 bodaj albo 93. Była to koszulka Bayernu Monachium, taka pierwsza Adidas. Wtedy wprowadzał nową linię. Mam ją do dzisiaj, ale mam ją w domu. A Adidas... W, których, w którym roku to było mniej więcej? 9-2, 9-3 bodaj, albo 9-4. Ja już teraz, szczerze mówiąc, nie pamiętam i nie chcę tego pamiętać. Czyli, ale masz ją do dzisiaj, tak? Mam ją do dzisiaj jest w domu, na pewno nie będzie jej nigdy w sklepie. Czyli taki taka relikwia troszkę. Myślę, że tak. No i jakby prezent od ojca pierwszy pamiętam przetrwał wiele, bo cóż, oczywiście wtedy jeszcze chodziłem do liceum, no i na WF-ie, czy na treningach piłkarskich trzeba było się pokazać i ta koszulka krążyła, krążyła, ale jednak ją gdzieś tam zachowałem i jest w domu nadal. Potem w twoim życiu pojawiły się pewnie z takiego punktu widzenia kolekcjonerskiego cenniejsze okazy pod względem wartości, mhm. ale e, pamiętasz ten moment, w którym jakoś te koszulki zaczęły do ciebie bardziej e, przylegać i, i pojawiać się w twoim, w twoim życiu na półkach, że aż, mhm. że aż w końcu uznałeś, że o kurde dużo ich jest. No właśnie, to też jest bardzo ciekawe pytanie, bo um, szczerze mówiąc, kolekcjonując to już od 20-30 lat w zasadzie, um, nie pamiętasz tego momentu dokładnie, kiedy to um, nastąpiło. Natomiast pamiętam, dlaczego zdecydowałem się otworzyć sklep, ale okej, okay, to pomińmy może, bo um, nie o tym rozmawiamy. Natomiast... Um, Cóż, e, myślę też, że koszulki nabierają większego znaczenia e, poprzez czas, który upływa, albo poprzez spotkania z piłkarzami, które te koszulki nosili. E, I w tym momencie, gdy jestem w stanie sobie zrobić zdjęcie z Piotrem Rejsem na przykład, który i przyjdzie, i zrobi zdjęcie, i podpisze przede wszystkim tę koszulkę, no to to się, sta, to się staje wtedy relikwią dopiero. No właśnie, bo e, ci e, piłkarze e, z tamtych lat, e, z lat e, tych, w których e, ty jakby no, zacząłeś chłonąć ten futbol... E, Pewnie bardziej świadomie No to są jeszcze Czasy, tak jak wspominasz tutaj lata Lata 90. to są czasy W których mimo wszystko Nie mimo wszystko, ta komercja W futbolu była dużo mniejsza mm -hmm. niż, niż obecnie, to się dopiero jakby Rodziło, tworzyło to tyczy tak naprawdę każdej sfery futbolu, począwszy od transmisji telewizyjnych tak. po nawet loga sponsorów na koszulkach, bo przecież one się dopiero wtedy też, też pojawiały, ale i same, same koszulki. W tamtych latach, no taka koszulka piłkarska samo w sobie, to już było coś, prawda? Oczywiście, no, nie było ogólnej, ogólnodostępnej sprzedaży tych koszulek w sklepach przede wszystkim, tak jak jest teraz. My tu w Poznaniu będąc bazowaliśmy na koszulkach, które były po prostu na BEMA. I ktokolwiek, jakąkolwiek miał, typu Patrick Clivers, że no już nie będę wymieniał innych, e, no to i tak, i tak już była relikwia dla nas, zwłaszcza młodzieży, która grała ciągle w piłkę w zasadzie od rana do wieczora, no nie było jakby telefonów komórkowych i innych udogo udogodnień. E, natomiast pamiętam też, gdy po raz pierwszy w Poznaniu zostały otworzone sklepy Lotto, e, gdzie można było kupić oryginalne koszulki Lecha. E, właśnie, bo Lotto wtedy umierało Lecha Tak, zresztą. tak, tak. Po awansie do Ekstraklasy ponownie i e, co, co więcej, tych koszulek bardzo dużo przetrwało do tej pory i są dwa rodzaje, ale już nie będę tutaj w Natomiast tak, one są super, te koszulki i myślę, że to jest jakby taki znak, stempel, że zmieniliśmy wtedy pomału już czas. No jako, że sam jakieś 10... 15 lat temu znalazłem u mojej babci na działce dres lotto niebiesko-szary. niebiesko, o. O, niebiesko szary. Wiadomo z jakich czasów pochodzący, to aż sam się wtedy dziwiłem, że to się e, do dzisiaj ostało, że, że jest w takiej dobrej, w dobrej jakości. Tak, to jest w ogóle też zdumiewające, bo oczywiście prowadząc sklep, zaprzyjaźniając się z klientami czy ludźmi po prostu, którzy przychodzą i opowiadają swoje historie życiowe, jest to aż niebywałe Ile ludzie mają właśnie na strychach, gdzieś coś znajdą, nagle ktoś komuś coś da i przynoszą to czasem pokazać i tu za głowę się czasem łapię, że ludzie, no jakby jest tego masa i warto, albo inaczej. W tamtych czasach myślę, nie, my, nie myśleliśmy o tym, żeby to kolekcjonować, jeszcze po prostu to było. Teraz dopiero to nabiera na wartości, gdyż moda taka nastała, też muszę tak powiedzieć, e ale, no, drodzy słuchacze Zajrzyjcie na strych, co tam macie No właśnie, sam przyznam szczerze Że kiedyś, kiedy Miałem okazję być Na jakichś dniach Jeżyc Jakiś był organizowany Dni dzielnicy, to już było Kilka dobrych, dobrych lat temu Natknąłem się na taki Oj, bardzo stary proporczy gwarty Poznań mm -hmm. Jeszcze no, oczywiście wówczas wielo, Wielosekcyjny, który, Prawdopodobnie nie pamiętam kwoty, ale pewnie nabyłem za coś e, tak. w okolicach e, jednego e, napoju e, puszkowego. E, i, I chciałem Cię spytać, gdzie Ty szukasz najczęściej tych koszulek? Hmm, szczerze mówiąc, e, nie chcę tego nazwać pasją może, ale jakby... E takim rytuałem, o może to jest chyba lepsze określenie. Lubię przeglądać nie tylko polskie serwisy aukcyjne, czy jakieś takie portale, gdzie można znaleźć różne bibeloty, nazwijmy to tak. I często jest też tak, że szukam sposób taki, że wiedząc, że dany zawodnik, może jakiś był piłkarz Lecha nawet, grał za granicą, no to warto odwiedzić właśnie tamtejsze y, zakątki i często się znajduje takie rzeczy, że człowiek się za głowę łapie, bo jednak oni tu dla nas są większymi gwiazdami, niż przeważnie byli tam. No nie wszyscy byli, czy są lewymi, że tak powiem. Robertami Lewandowskimi tak ładnie chyba powinienem powiedzieć. E, zatem e, i cena e, tych znalezisk jest jakby bardzo przystępna. Dopiero one tutaj nabierają wartości. E, ale na to potrzeba niestety czasu. A w tym momencie mm, różnie z tym bywa. No tak, tak, bo to Pewnie nie na pierwszej Lepszej stronie da się to znaleźć i, i, też, I też często te kluby W których lądowali ci Piłkarze z tamtych lat mhm. No to też nie są e, takie Siły marki e, które, które dominują i które też pewnie w tych, Te trykoty miały na potęgę Produkowane, chociaż, mhm. chociaż Zapewne w porównaniu z, tymi, z tym polskim rynkiem To i tak już był pewnie częściowo rynek Bardziej, e, bardziej rozwinięty Ale Austriani, różnie, różne Austria Nie Austriani, mhm. Austriani, Niemcy to są takie pewnie klimaty też Tu jest wspaniała historia, bo jedno z moich no, Nie chcę powiedzieć pierwszych, ale jakby ta, Koszule, której byłem bardzo dumny Znalazłem Jurka Brzęczka z Tirolu Innsbruck To dosłownie chyba 20 euro Co prawda nadal wisi oczywiście w sklepie Bo chyba już zapomniany ten zawodnik jest w Polsce Zwłaszcza w Poznaniu, że w ogóle grał i w Olimpii i w Lechu Natomiast tak, dokładnie jest to o czym mówi, że wartowanie tych rynków niemiecko-austriackich czy szwajcarskich, gdzie trochę tych zawodników wtedy właśnie grało, jest czymś przyjemnym. Natomiast no, oczywiście myślę, że maksymalnie pół godziny w ciągu tygodnia mi to zajmuje, bo więcej jakby nie mogę sobie pozwolić, ale gdy się znajdzie jakąś perełkę, no to jest satysfakcja. Tutaj też pewnie w tym przypadku jest o tyle prościej, że jak już znajdujesz taką koszulkę, na przykład Jerzego Brzęczka yy, z tych, tych lat 90. czy początku XXI wieku, no to mimo wszystko, jeśli to jest koszulka z zagranicznego klubu, szansa, że to jest podróbka jest pewnie dość znikoma. Yy, zwłaszcza z tamtych czasów, tak, no bo jeszcze jakby i technologia nie była tak rozwinięta, a teraz w zasadzie nawet, o to, to jest też ciekawa historia, już polskie kluby są, yy, podróbki można dostać na Vinted to jakby bardzo się zdziwiłem swego czasu widząc coś takiego, no ale tak masz rację, że po prostu z tamtych czasów raczej nie ma nie oryginałów oh, może a, tak. a taki y, powiedzmy Może nie biały krug, ale Taka koszulka z tamtych, z tamtych lat Na którą wciąż gdzieś tam polujesz Wiesz, jest, jest, fale, fale radia <grym> sięgają tak daleko i sięgają Internetu, że może ktoś, ktoś słyszy Twój apel Tak, tak, apeluję bardzo o koszulkę Andrzeja Juskowiaka Z Olimpiakosu Pireus O, to taki rary tasik, a tak. to rzeczywiście rynek grecki Coś się mogło ostać e, Co więcej, mam kilku m, Zaznajomionych już kolegów e, Greków, szukają, szukają ale znaleźć nie mogą czyli, czyli masz swoich skatów, którzy już poszukują? Tak, oczywiście, Działka aktyngu jest bardzo rozwinięty Słuchaj, ta twoja pasja no zresztą tak naprawdę jak w sumie kolekcjonerstwo jakiegokolwiek rodzaju sprawia, że tak jak tutaj już wspomniałeś właśnie, poznajesz też, też ludzi, poznajesz innych, mm. innych kolekcjonerów, jacy to jakie to są charaktery, jakie to są postaci bo pewnie, tak jak piłka nożna sama w sobie łączy ludzi z mm -hmm. zupełnie różnych środowisk, to pewnie ta, yy, ta kolekcjonerska strona futbolu jest pod pewnymi względami podobna. Myślę, że to jest mniej więcej mm, analogia taka, że yy, tak jak idziemy wszyscy na mecz, każdy przychodzi ze swojej pracy, każdy człowiek jest różny, ale wychodzą po meczu wszyscy tacy sami. Yy, myślę, że tutaj jest też dokładnie tak samo, bo yy, no, nie wiemy, co dany człowiek robi, natomiast w momencie, gdy zaczynamy rozmawiać o tych koszulkach, czy w ogóle o pasji do izbierania do piłki, natychmiast wchodzimy na taki pułap, że dogadujemy się w 5 sekund. Już nawet nie chodzi o kwoty i tak dalej, bo to jakby musi mieć każdy wrodzony dar negocjacyjny, że tak powiem, albo nie. Natomiast jeżeli chodzi o rozmowy o piłce, albo o przypominanie sobie danych meczów, na przykład o, mam kolegę z Aten, który jest kolekcjonerem Panetniekosu Ateny. Oczywiście pamiętamy, że Lech grał z Panetniekosem w 91 albo drugim roku, że też pamięć zawodzi jednak. No i pamiętam, że mój ojciec wtedy był na meczu i przywiózł mi czapkę z, z Aten, pana cienekosu, którą mam do dzisiaj. Jak mu pokazałem to, no to natychmiast znowu jakby więzi się zacieśniły. Może tak. Yy, bo yy, pytam cię o to też pod tym względem, że, yy, że wiemy, yy, tak jak tutaj wspomniałeś, nie chcemy rozmawiać o kwotach, ale, ale jednak yy, też współczesna technologia sprawiła że pewnie te formy wymiany tudzież jakichkolwiek transakcji stały się, się prostsze, bo po prostu doszły portale aukcyjne, y, doszły platformy internetowe, poprzez które też pewnie można łatwiej dokonywać takich, takich wymian, tudzież, tudzież szukać nowych okazów. E, tak, natomiast myślę, że... Mm... Większość nie jest wystawiona na tych e, serwisach aukcyjnych. Trzeba dotrzeć do tych kolekcjonerów i oni wtedy jakby pokazują e, swoją szafę, że tak powiem. E, no i wtedy już jakby m, nie ma tak zwanej gwarancji e, tego, co daje serwis aukcyjny, że po prostu ta transakcja jest bezpieczna. Trzeba przelać pieniądze, nie wiem, na przykład na rewolucie czy PayPalu. Jakby okej, okay, natomiast myślę też, że zaufanie jednak między tymi dużymi kolekcjonerami, czy też zbieraczami jakkolwiek już jest takie duże, że nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby to coś było nie tak. No i też w tych obecnych czasach, choć pewnie jeszcze wrócimy na chwilę później do, do tych bardziej historycznych, powiedzmy, czy bardziej odległych lat, zdarza się coraz więcej Podróbek, tudzież no oczywiście replik, które, które nie są podróbkami, ale, ale też się odmieniają w pewny sposób od tych oryginalnych wersji koszulek. Teraz to też pewnie ten wątek się nam przywinie. Kluby robią koszulek na potęgę. Napoli, mm -hmm. o którym też będziemy dzisiaj rozmawiać, potrafi po sześć kiedyś kompletów na, na sezon wydać, łącznie ze specjalnym Halloweenowym, świątecznym, nie pamiętam już, już jakim, ale było ich, ich, ich mnóstwo. Tak, ta koszulka mm. często się przewija w rozmowach, niestety. <laughs> jak, jak, jaki ty masz sposób, bo Kuba, tak, o którym też dzisiaj na Poza Anteniu wspominaliśmy, kiedyś wspominał nam o tym, w jaki on sposób, chodząc po lumpach, stara się, powiedzmy, że wychwycić podróbki. Masz jakiś sposób swój? E, szczerze mówiąc, ja dopiero się bardzo uczę jeszcze, zwłaszcza przy takim natłoku tych koszulek i e, pozdrawiamy Kubę. E, jak Często przychodzi do sklepu, zawsze mu powtarzam, że powinienem go nagrywać e, w momencie, gdy dotyka jakiejś koszulki i potrafi o, o, rzec, e, co jest tak, a co jest nie tak. E, natomiast no, jest kilka takich sposobów e, mm, po metkach, po szwie i tak dalej, ale no, myślę, że Mm, bardzo często też korzystam z, z, z usług może tak, Kuby i innych y, jemu pokroju ludzi, którzy po prostu się znają na tym najlepiej na świecie. Y, ja bardziej z pasji do tego podchodziłem, szczerze mówiąc, a no, y, teraz muszę o to bardziej dbać. Natomiast mając też zaufanych y, dostawców, czy kolekcjonerów, którzy y, y, chcą mnie zaopatrzyć, no to też jakby ufam im i wiem, że zawsze będzie wszystko w porządku, no bo też oni muszą dbać o swoją renomę. Natomiast tu jeszcze muszę powiedzieć o tych podróbkach, że jest zalew tego na Vinted naszym chociażby i jest to straszne. Tutaj y, sprawdzam, sprawdzam, sprawdzam i wydaje mi się, że to był 19 grudnia 2024 roku. Wtedy taki y, poradnikowy y, odcinek z Kubą y, miał tu miejsce, ponieważ wtedy, jako że zbliżały się święta, postanowiliśmy, że porozmawiamy o książkach sportowych, o różnego rodzaju gadżetach i o koszulkach I, i pamiętam, nie pamiętam minuty, ale to później może spróbujemy na mediach społecznościowych odkopać dokładne minuty. Kuba tam zdradzał swój własny, prywatny nawet poradnik szczegółowy. Muszę posłuchać. Szpów, tak. e, różnych to. rodzaju e, rzeczy na metce, bo to sama metka jeszcze tak, tak. Teraz już nawet podrabiane są, są te wszywki autentyczności, więc, mm. więc jakby tego, tego jest mnóstwo. Ponoć właśnie nawet y, szał metkowy działa, że, że często sama podróbka metki jest droższa niż już nawet sama koszulka y, podrobiona ze względu na te różnego rodzaju naklejki, które się na niej y, dzierżą. No jest tego mnóstwo teraz. Mm -hmm. y Ale a propos właśnie tych metek, to najprostszym sposobem... Y które się niedawno w sumie nauczyłem, że jeżeli coś jest napisane długopisem, po prostu taki znaczek, to znaczy od razu, że jest podróbka. O, to mm. ciekawe, to ciekawe, to ciekawe. Taki znaczek odhaczone, że niby przeszło jakąś tam selekcję, czy coś. No tak, bo w sumie w normalnych sklepach tego, tego nie ma. Tego nie jest, ma. Jest naklejki właśnie zamiast tego. E, słuchaj, też dzisiaj rozmawiając, mówiliśmy, wspomniałeś o, o tym, że, że czekają cię wyjazdy na, na targi, że już mm. też jakieś targi za, za tobą. Chciałem ci o to spytać, no bo ten rynek kolekcjonerów w Europie mocno się w ostatnich latach, latach rozwinął. Wcześniej też ogólnie kolekcjonowanie jakichkolwiek gadżetów piłkarskich, tudzież wcześniej właśnie bardziej sportowych, to przyszło do nas też troszeczkę ze Stanów i z Wielkiej Brytanii, bo, bo w Stanach kolekcjonowanie kart, naklejki, i tego wszystkiego tak. wiązało się z baseballem, z NFL, z NBA, ze wszystkimi tymi sportami, z NHL oczywiście również. Przyszło to do Europy, zalało Oczywiście najbardziej komercyjne rynki Jakie mogło, czyli Wielką Brytanię Dotarło przez Niemcy Również, mhm. również do Polski I, I tak jak wspomniałeś, to są już targi Które się odbywają poza naszym krajem Opowiedz trochę, trochę więcej mhm. Na temat tego, jak w ogóle tam Po pierwsze trafiłeś I, i jak wyglądają takie targi od kulis jest to bardzo ciekawa sprawa, ponieważ tak jak wspomniałeś rynek niemiecki, angielski chociażby, oczywiście zaczął wcześniej kolekcjonować te rzeczy i w ogóle jakby żyć całym życiem zbieraczy. I tak, byłem w ubiegłym miesiącu w Niemczech, w Düsseldorfie, w zasadzie w Nois to jest takie miasteczko pod Düsseldorfem, na jednym z większych targów koszulkowych w Niemczech i zostałem dostrzeżony przez Instagram. Napisano mi, że za nowatorskie podejście do prezentacji koszulek. Tak mnie wypatrzono i jakby zaczęliśmy sobie rozmawiać i za chwilę jadę do Kolonii, też na, jakieś, na tego typu targi, do, co ciekawe, obiektu Lukasa Podolskiego. O, okej, okay, zobaczymy. Natomiast jest to dla mnie zupełnie nowe. Jednak rozmowy z tubelcami, że tak powiem, są bardzo ciekawe, bo ten rynek jest zupełnie inny niż w Polsce. Jest już bardziej nasycony, wydaje mi się. Tam już większość ludzi wszystko ma i szukają tej jednej, jedynej koszulki. Oczywiście znajdą się tacy, co dopiero też zaczynają, wiadomo. Natomiast w porównaniu do naszego rynku my jesteśmy jeszcze bardziej tak może jakościowi, może bardziej dbamy o to, żeby wszystko było w porządku z koszulką. Natomiast no myślę, że z biegiem czasu trochę to wszystko tak złagodnieje i tak dalej, i tak dalej. Jednak ciekawostka jest taka, kończąc to zdanie, jest że w ogóle w Niemczech nie chcieli kupować drużyn hiszpańskich. Gdzie ja na przykład w sklepie u siebie sprzedaję Najwięcej oczywiście Messi, Messi, Ronaldo Czy Realów i Barcelon Że tak się wyrażę Natomiast tam w ogóle Tam bardziej nacisk na stare włoskie koszulki To jest, to jest dość ciekawe A sporo też tych niemieckich Lokalnych koszulek tam się dało złapać to jest niesamowite. Obok mnie akurat dwóch wystawców było po lewej stronie y, kolega, który miał 700 koszulek tylko i wyłącznie Borussii Meszengladbach, a obok stał y, Szalkowicz, że tak powiem, i y, miał proporczyki, oznaki, ale też oczywiście same Szalkę 04. I ja tak musiałem się aż przejść, porozmawiać z nimi, Uff, co tu się wydarzyło. No, ale okej, okay, wskazówka na przyszłość, może się też jakby zrobić jakby taką specjalizację, zobaczymy. Ja, patrząc kiedyś na historię chłopaków z Classic Football Shirts, czyli, czyli takiego mhm. angielskiego, angielskiego sklepu dwóch studentów, którzy po studiach po prostu postanowili, że skoro mają tyle tych koszulek u siebie, to coś z nimi zrobią i założyli ży, żyli sklep. Tam pomógł im swoją drogą case włoskich koszulek Milanu, mhm. jako że wówczas Adidas, będący, będący wtedy sponsorem Milanu, albo nawet sam klub zamknął jakiś potężny magazyn pod Mediolanem. I, i chłopacy pojechali specjalnie do tych Włoch, dostali się tam, e, udało im się to jakby przejąć, i, i za właściwie bezcen trafiły do nich bezcenne okazy, które, które do dziś są sprzedawane już, już niekoniecznie, niekoniecznie za bezcen. Oczywiście, pewnie u nas tego. Tego nie ma, ale y, masz jakiś kontakt poniekąd właśnie czy z klubami, czy, czy z powiedzmy z producentami, y, taki ehm, bezpośredni również? Myślę, że oczywiście największy kontakt mam tu z naszym lokalnym klubem. E, e, idzie różnie, ale jest ok. Natomiast tak, jakby starał się bardzo dociec do yy, archiwów klubów, bo wszyscy mają w magazynach na pewno stare koszulki. Co więcej, na przestrzeni lat zmieniał się sponsor techniczny i w tych sklepach być może już nie mogą sprzedawać Adidasa, mając na przykład Macron. Jest to ciekawe, ale no... Hmm. Rozmowy trwają, że tak powiem I to nie jest takie hop że, bo oczywiście każdy na ten pomysł mógłby wpaść I, i był każdemu oddali, ale no to musi coś za tym jednak iść Zobaczymy jak się potoczy Wspominałeś o y, Düsseldorfie, będzie, będzie kolonia, mm -hmm. y, a kiełkuje Ci się w głowie taki pomysł, wiem, że chłopacy z Kitap y, już y, konwent organizują, ale mm -hmm. żeby jakieś takie targi koszulkowe zorganizować też właśnie u nas, w Poznaniu mm -hmm. czy w Polsce ogólnie? Tak, jak najbardziej. Byłem na kicapie też się wystawiać i poznać jakby ludzi bezpośrednio, już jakby poza Instagramem czy Whatsappem. Szalenie pozytywna grupa ludzi. Tak, oczywiście. I rozmawialiśmy o tym, by w faktycznie może to mm, bardziej spopularyzować, bo event kicapowy był też jakby tylko tak, tak mi się wydawało dla mm, miłośników koszulek, którzy też również mają wszystkie już i też szukają te jedne jedyne i jakby Niekoniecznie chcą dopuścić do siebie y, mm, po prostu ludzi z ulicy, że tak brzydko opowiem y, I być może to się wydarzy, tylko no, faktycznie y, mocy przerobowych czasem brakuje, no bo jednak zrobić takie targi po całej Polsce, nie wiem, nawet w sześciu miastach powiedzmy największych, bo po prostu tych sklepów nie ma z koszulkami. Są trzy czy cztery być może w Polsce stacjonarne. Natomiast no warto pewnie byłoby pojechać faktycznie do, nie wiem, Wrocławia, Łodzi czy... Katowic, dajmy na to, czy Krakowa nawet, chociaż może być różnie tam, ale okej. Okay. Mm, tak... Zobaczymy, jak to się potoczy, ale no bardzo chętnie ja bym w, chciał w, to, w tym uczestniczyć. Tak. I też był taki mój pomysł, oczywiście nie tylko mój pewnie. E, no zobaczymy, kto pierwszy na to wpadnie, ale myślę, że obecnie, albo zwłaszcza teraz przed latem, e, byłoby super, gdyby w, w Poznaniu coś takiego się wydarzyło. No właśnie, bo oprócz Ciebie tych yy, i Kuby oczywiście tych kolekcjonerów w Poznaniu też pewnie trochę, trochę jest. Masz z nimi kontakt? E, kolekcjonerów z Poznania. Mhm. E, tak, mam. Yy, I to bardzo dobry, bo nawet hmm, to. To jest też bardzo ciekawe. Pamiętam, przy otwarciu sklepu... Y Chciałem się popisywać swoją kolekcją, opowiadać o każdej koszulce i tak dalej, bo wtedy to była jakby w 90% moja e, własna kolekcja. Natomiast właśnie na otwarcie sklepu przyszło e, kilku kolekcjonerów. E, ja coś tam opowiadam, opowiadam. <śmiech> Nagle e, jeden kolega wyciągnął telefon, pokazał mi swoją stronę internetową ze swoją kolekcją. No i tak zrobiłem się lekko czerwony. Idąc dalej, po prostu e, nie spodziewałem się, że w Poznaniu jest aż tylu bardzo poważnych kolekcjonerów. Który serdecznie pozdrawiam. I, I my również się do tych pozdrowień przyłączamy. Czy będą targi koszulkowe? O tym się dowiemy pewnie wkrótce. Trzymamy za to kciuki. Natomiast co się wydarzy wkrótce i to już jest pewne. To pokaz pewnego filmu Twojej produkcji. O tym porozmawiamy sobie w drugiej części gramy na aferę. Tam też sporo wątków włoskich, a właściwie neapolitańskich. Zostańcie z nami. O caro padrona Cuyeta non so sta sta Surato con me, a difendere a difendere Numero 1, Alex Meret. Alex Meret. <tose> Numero 95 per Luigi Collini. Numero 65. Huberti Dasiak numero 2, Davide Marfello numero 3, Minja Kim numero 3, Amir Rahmani numero 55, Leo Estigato numero 5, Juan Jesus numero 7, Mattias Oliveira numero 6, Mario Rui Numero 22, Giovanni di Lorenzo. Numero 19, Bartosz Perezinski, Numero 68, Stanislav Lobot, Numero 4, Igor Demme. Numero 20, Piotr Zielinski. Numero 99, Frank Anghissane. Numero 7, El Cif Numero 91, Don Belén. Numero 31, Karim Zedatka. Numero 70, Gianluca Gaetano. Numero 23, Alessio Zerbini Numero 11, Irving Lozano Numero 21, Matteo Politano Numero 82, Giacomo Spadoni, Numero 18, Giovanni Simeone Numero 76, Fisza Kvara Numero 9, Vittor Allenato, Altena Luciano Spalletti Forza Napoli Senta Tutaj, przy okazji tej samej końcówki tego, tego utworu Liberato Jacek podniósł swoją prawą dłoń wysoko. To jest taki symbol kibiców Napoli. Kibiców Napoli, do których też się, też się zaliczasz Widziałem dzisiaj ten ołtarzyk. To jest, mm -hmm. to jest ołtarzyk, który pewnie nie jeden kibic, nawet na polu, którego by ci zazdrościł. Chciałem się spytać, skąd ta pasja do właśnie Napoli. To jest też, y, muszę zrobić intro Bo y, Z Napoli sympatyzowałem Tak po prostu, każdy ma swój jakiś tam klub Mniej bądź bardziej lubiany y, Ale y, Pewnego razu, y, to chyba po pandemii było y, Pojechałem na 10 dni Do Napolu, akurat można było Zaplanować ten wyjazd o tyle, że y, Było wcześniej wiadomo, że Napoli zabędzie to Trzecie Sudetto i tak dalej Więc obudowałem wyjazd wokół Ostatniego meczu i fety podziewanej po y, wręczeniu y, patery. No i y, byłem tam 10 dni. Najpierw sobie chłonąłem miasto, wybrzeże i tak dalej. No oczywiście dech zapiera, głowa boli i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przyszedł dzień meczowy i przyszła feta. Będąc tutaj jakby przygotowany W Poznaniu na to, że no, Te fety były ciekawe Są, grube, są, są grube. grube, ale te na Starym Rynku Czy na Placu Mickiewicza To były jednak trochę inne niż teraz na Targach ok. ale mimo wszystko Jakby dobra Oczywiście wszyscy liczymy na to, że już za chwilę będzie kolejny. Oczywiście fety. Jednak to co tam się wydarzyło I jakby przeżyłem yy, Dwie noce chyba Wręcz jakby fetowania tego to przechodzi ludzkie pojęcie, naprawdę. I od tego momentu stałem się już jakby czalikowcem na poli, może tak to bym ujął. W związku z tym także właśnie zapraszam do sklepu, gdzie będzie można zobaczyć, zwłaszcza latem, bo jeszcze przyozdabiam kapliczki Diego i w ogóle na poli także. I chciałem Cię przy okazji Tejże, tejże przygody spytać, spytać o ten film, który, który mhm. Powstał, bo No bo kibiców Klubów zagranicznych gościmy tutaj U nas regularnie, dwa tygodnie Temu chłopak, chłopacy Z FC Barsa, Piotrek Którego też tutaj pozdrawiamy Z poznańskiego fanklubu Barcelony, ktoś do nas Co chwilę, co chwilę wpada Ale no Ty poszedłeś właśnie o krok dalej i tą swoją pasję kibicowską y, też postanowiłeś przekuć na no, dzieło artystyczne. No to okaże się <śmiech> <śmiech> jednak. Natomiast tak, y, ale to też jakby przez to, że y, za wszystkie social media y, sklepowe odpowiadam sam i y, w zasadzie uczyłem się od zera y, montowania rolek i tak dalej, i tak dalej. Po czym y, przeglądając właśnie sobie y, telefon, jeden, drugi, jeszcze ten starszy, który wtedy miałem, Nagle zdałem sobie sprawę, że tych materiałów, które wtedy nakręciłem przez te 10 dni jest tyle, że można to sobie coś tam po, poskładać. I tak jakby nie miałem żadnej presji czasu, składałem sobie, składałem i nagle okazało się, że aż... Oczywiście, będąc tam, e, inaczej to się czuję, oglądając to jeszcze raz. Natomiast bardzo się wzruszyłem oglądając ten film. E, jeszcze muszę jedną scenę dograć tutaj e, w Poznaniu, ale nie chcę o niej jeszcze wiele mówić, bo to dopiero będzie przy premierze wszystko jasne, a myślę, że po sezonie piłkarskim naszym, czyli w maju może w czerwcu e, premiera odbędzie się właśnie tylko i wyłącznie w Morning Glory w moim sklepie i oczywiście pokaz darmowy pokaz darmowy, jasne e, chciałem się Ciebie spytać e, mniej więcej orientujesz się e, ile, e, no, ile Ci z tego wyjdzie materiału? Mm, zakładam, że pół godziny i jakby wystarczy, bo mm, to nie będą tylko obrazki mimo tak jak Zwiastun mówi, że jakby mm, z, z, z, stadionowych okolic, ale też będzie jakby takie wprowadzenie, że będzie pokazane Napol, całe właśnie to wybrzeże, takie jakieś tam urywki, rozmowy z ludźmi. No i przede wszystkim y, narratorem będzie 3D z Massive Attack, co jakby jest moim dużym sukcesem, ale jest to moje dzieło życia, dlatego ma być wszystko tak, jak sobie to wymyśliłem. Chciałem Cię właśnie spytać o, o to, co często przy okazji tworzenia jakichś e, treści jakichkolwiek, nie tylko filmów, ale, ale, ale czy e, tekstów, czy, czy piosenek, no. To jest chyba największa frajda, ta możliwość poznania nowych ludzi właśnie. Mhm. Jak to było w przypadku Neapolu? Bo, no bo wiemy, dla, dla tej społeczności Napoli to jest, to jest religia. Mhm. Jest to religia, natomiast akurat w Neapolu jest to bardzo proste poznać nowych ludzi, bo Włosi generalnie są bardzo mili natomiast im bardziej, A Włosi południowi? No właśnie, im bardziej na południe, tym jeszcze bardziej mili I jakby każda rozmowa Albo inaczej też jeszcze bardzo dużo ludzi Było nie tylko z Włoch na tej fecie znaczy W tym dniu meczowym I pamiętam, jakiś Anglik Się do mnie doczepił i za mną chodził Była 20 minut, bo miałem koszulkę Zielińskiego On pamięta Fabiańskiego, bo był ze Słonzi I tak dalej, i tak dalej Więc jakby nawiązywanie tych kontaktów i też nagrywanie Ich potem jakieś takie rozmowy z ukrycia nawet też będą w tym filmie było bardzo proste ale było to takie jakby niewymuszone, po prostu wszyscy chcieli rozmawiać byli, jakby, byli tak samo jakby w tym, w tym co myślę, że będzie bardzo fajnie pokazane na filmie, że faktycznie całe miasto żyło sukcesem klubu niesamowita sprawa logistycznie było łatwo się dostać wtedy na polu i tam jakoś Bytować przez te kilka, kilka dni? Bytować tak, natomiast problem polega na tym, że nie ma niestety lotów z Poznania bezpośrednio i musiałem zdecydować się na jakikolwiek. Wybrałem Katowice o 6 chyba miałem rano wylot. Natomiast musiałem dotrzeć na to lotnisko o szóstej, wziąłem jakiś hotel blisko, ale okazało się, że w nocy taksówki nie jeżdżą. O. I był problem, dlatego wspominam tak średnio i następnym razem inaczej to planował, ale muszę w tym roku lecieć ponownie, już jakby koniecznie. No szczególnie, że, że w tym roku może się jeszcze coś tam... No. Coś tam ułoży No może tak, A, em, Oczywiście kiedy mówimy no. o Napoli e, I ogólnie o południowych Włoszech No to o. jest e, dość ciekawy klimat W kontraście choćby do, do północy mm -hmm. e, Tego samego kraju Bo nie zawsze wszyscy mówią Że to w ogóle jest ten sam kraj Jak, e, jak spojrzymy sobie na Mediolan Na przykład czy, czy no Neapol tak. e, jak, jak Ci się tam podoba Jeśli chodzi o, mm, o Choćby o sam stadion Który komentuje? sportowi często pomszczą, jeśli chodzi o, o to, że jest to po prostu zwykły skansen. No tak, no mam nadzieję, że ten stadion jeszcze będzie istniał, jak pojadę następnym razem. Um, ale masz rację, że Włochy Północne i Południowe mm, to jest zupełnie coś innego. Włochy Północne są bardziej takie europejskie, bez duszy. Natomiast yy, po prostu sam na Apple yy, jest też takie powiedzenie, że albo się go kocha, albo nienawidzi, bo jest to... No ale to trzeba tam jechać. Ja nie będę teraz tłumaczył, bo to trzeba Trzeba zobaczyć i faktycznie znam dużo. Mam dużo znajomych, że część nienawidzi będąc tam od razu. Po pierwsze, jakby w, spotka w spotkaniu z ludźmi, czy nie wiem, z tym syfem panującym tam, czy i tak i, czy chaosem, bo może to będzie ładne, lepsze słowo. Ale część, jak już tam była, to nawet w maratonach tam biegnie co roku po prostu. No, ale mają te takie y, południowe y, y, mieściny blisko morza, to do siebie, że, że z jednej strony pasja piłkarska tam jest ogromna, z drugiej strony Pewien chaos jest chyba wpisany w, też w rachubę takich miast. Ja w, w Neapolu byłem ale, ale bardzo dawno mm -hmm. temu, ale wspominam z kolei wyjazd do Marsylii z no. moimi kolegami, który też ma podobny, podobny vibe, tak. jeśli chodzi myślę o, o Neapol. Myślę, że gdyby Poznań miał dostęp do morza, by byłby identyczny. <laughs> Mimo, że jesteśmy jakby z innego zaboru i bardzo blisko tu zachodniej granicy, ale jesteśmy taki, tak jak i Marsylia, czy właśnie Neapol, tą drugą siłą niby... Nie, poza stolicą kraju, nie? Bo to niby zawsze tak jest, że jest głównośrodek środek i potem atakujący coś. E, I bardzo właśnie porównuję Marsylię, Na, Napoli i Lecha e, do jednego kręgu. Jest jeszcze Dortmund, ale to jest zupełnie inne miasto i może nie mówmy o tym, ale okej. Okay. Masz rację, ten chaos musi być pisany w to. Dortmund, Dortmundu by chyba nawet to morze nie uratowało. No właśnie, co prawda. Ale, okay. <śmiech> ale, ale taki... Yy trochę turecki styl świętowania, tak bym to, to, to określił no pewnie. No tak, no jakby można też zagłębić się w historię Włoch i w ogóle skąd ci ludzie pochodzą, skąd migrują. No i masz rację. No. A, mówisz, że miałeś okazję rozmawiać z ludźmi. To byli, to byli Włosi, to byli obcokrajowcy z innych jeszcze krajów, kibice Napoli, czy najróżniejsi? Najróżniejsi. Oczywiście było bardzo dużo żądnych przygód też Anglików, czy właśnie zagranicznych ludzi. Natomiast myślę, że Włosi jednak, widząc to, czy Napolitańczycy, może tak opłynię powiedzieć, widząc, co się dzieje, bardzo chronią swoje miasto jednak. To też jest istotne. Że nie pozwolą, żeby coś tam się wydarzyło, bo oni tu są jakby gospodarzami i dla nich to jest święta sprawa. Dlatego oczywiście rozmawiałem z tymi i z tymi. Bardzo miałem miłego pana w hotelu, który jakby zawiadywał tym całym dobytkiem swoim i też mi tłumaczył, gdzie mam iść, gdzie mam nie iść. Ale też bardzo chciałbym pozdrowić komentatorów Eleven Sports, który e, zrobili mi listę, gdzie powinien koniecznie się udać. No, tutaj mo może, możemy wymienić, możemy wymienić panów. Już okej, okay, oni wyjedzą kto to był. <laughs> Pozdrawiamy ich, bo, bo wiemy, że to staliby walcy również na Apollo. Tak. I, i mimo, że że wszyscy narzekają na być może jakość yy, powiedzmy yy, udogodnień na samym stadionie no to jednak on ma, on ma też swój, swój klimat. No, no więc właśnie to jest tak, że jakby to jest takie falowanie. My byliśmy kiedyś bardzo w czarnej ze stadionami były same nasypy albo takie nie wiadomo co, a Włosi wtedy budowali stadiony na Italia 90. No i jakby czas leciał, czas leciał te stadiony się zastarzały, my wybudowaliśmy swoje na Euro, no i teraz my jakby jesteśmy na czele. No ale pewnie nie włosi, żeby odbudować swoje kalcie. No, zaraz będą musieli z powrotem budować, bo przecież do mistrzostwa e, i tak dalej, i tak dalej. No więc... No taka kolej rzeczy. Mnie się ten stadion zawali albo nie, obojętnie, natomiast za chwilę będzie znowu super. No, Wosi i ich problemy infrastrukturalne to jest tylko jeden z wielu problemów w tej mm -hmm. rzece Calcio, która być może wkrótce się znowu też u nas pojawi w audycji. Chciałem Ciebie spytać jeszcze, Jacku, jeśli chodzi o Napoli i o Twoją właśnie już więź kibicowską. No, skudetto dla kibiców na Napoli to jest mm -hmm. pewnie rzecz najważniejsza, to jest rzecz święta, um, ale ty masz jeszcze jakieś takie swoje kibicowskie marzenia związane właśnie z Napoli i z Neapolem? Mm, chciałbym, żeby Lech zagrał z Napoli. Widzę mistrzów, oczywiście. No zobaczymy, czy tego doczekamy, ale to by byłby super wyjazd. I myślę, że tu pozdrawiam kilku kolegów z Poznania, którzy natychmiast by po prostu szli tam pieszo nawet na ten, na ten wyjazd. Bo to by było spełnienie marzeń, tak. A właśnie, yy, wspomniałeś o kolegach z Poznania, pewnie kibicach Lecha, a czy ty znasz jakichś jeszcze innych kibiców polskich Napoli? E, tak, ale oni są głównie z Poznania, to jest ciekawe, kilku y, pracowników afery nawet... No. Byłych i obecnych, tak Zdecydowanie tak o, czyli, czyli ta społeczność jest e, Dobrze, mówiliśmy o e, koszulkach Mówiliśmy o twoim filmie Który powstaje I o Napoli e, Przy okazji filmu i tych rzeczy Które czekają ciebie w kolejnych miesiącach Wspomniałeś o targach, e, na które mhm. się udajesz Jakie jeszcze koszulkowo Kibicowskie plany przed tobą W najbliższym czasie e, Przede wszystkim e, czekam na to, żeby się zrobiło ciepło e, <śmiech> Jakby jak, to... Ta, bo, bo to wszystko zmieni i myślę, że też będzie ogródek przed sklepem, będzie podawa będą podawane napoje, w tym kawa, taką tylko jaką Piłdiego w Napolu, żadne inne. E będziemy organizować spotkania z piłkarzami, myślę, wtedy, no bo to się. Wszystko zmaterializuje i nakręci samo Cię, bo y, gdy była zima i ja jestem w takiej Półpiwnicy, to trochę jest po prostu smutno czasem Ale teraz wszyscy będą uśmiechnięci Myślę i będzie fajnie No my wszyscy doskonale sobie zdajemy Sprawę, że ta pogoda to jest coś, co, co Nakręca chyba, chyba wszystkich I cały, cały futbol y, I nie tylko futbol, bo po prostu Cały świat y, do tego Dalszego życia, a mm, Wspominałeś tutaj o koszulce Andrzeja Juskowiaka, na którą polujesz, mm -hmm spośród takich zagranicznych jeszcze koszulek albo za, koszulek niepolskich piłkarzy? Coś takiego, na co też chciałbyś jeszcze ewentualnie zwrócić uwagę? Kurczę, myślę, że ich jest bardzo dużo jednak, bo... Ym... No, jeżeli kocha się futbol i oglądało się go od małego, no to tych legend własnych jest, jest każdym sezonem jest nowa. I nie jestem w stanie mieć wszystkich koszulek, bo chyba bym musiał posprzedawać wszystko, co mam. Bo jednak te koszulki są drogie, takie, no zwłaszcza te noszone przez piłkarzy w danym meczu. Um, hmm. Nie wiem, może z Ida'na, z Mistrzostw Świata, z, z Francji, ale taką noszoną przez niego, może, nie wiem, tak pierwsza przyszła mi do głowy. 98. 98, no. No to taki, taki mundial, który, którego ja nie mam prawa jeszcze fizycznie pamiętać, ale słyszałem, że, że dla wielu osób z tego, z tego pokolenia to jest ten mundial. Myślę, że okej, okay, ale numer dwa jednak. A, Najlepszy mundial dwa. jaki był to jest Italia 90. Ostatni romantyczny mundial i... O coś pięknego. A chociaż e, wspominałeś tutaj o tych stadionach we Włoszech i o tym, że, że Włosi trochę tam stali w miejscu, tak sobie pomyślałem, że te stadiony trochę szybko się zestarzały w ogóle we Włoszech, hmm. biorąc pod uwagę, że no, bądź co bądź minęło 30 lat z hakiem, bo Anglicy, którzy też modernizowali w sumie stadiony w podobnym czasie bodajże hmm. e, i wiele ich też powstawało w latach 90 jednak te obiekty do dzisiaj chyba w trochę lepszym stanie są utrzymane. Może, ale jednak technologia tak szybko szła w pewnym momencie do przodu, że akurat być, ja nie wiem dokładnie, ale być może stało się tak, że ten skok technologiczny nastąpił właśnie w przełomie tych 6 lat, chociaż i tak i tak są już wymiany. No Highbury nie ma, nie ma to Tottenhamu stadionu i tak dalej, i tak dalej, już powstały nowe i będą powstawać dalsze nowe, czy Evertonu i tak dalej. Ale no każdego to czeka po prostu taka wymiana infrastrukturalna. My akurat jesteśmy teraz w dobrym momencie, bo internet działa, można blikiem płacić, Boże, co to jest w ogóle dla, <śmiech> dla Zachodu. E... Niech, niech będzie super Tam? Wspomniałeś tutaj o tej technologii stadionowej Tak naprawdę w sumie Często te nasze wspomnienia Dotyczące danej, danego stadionu Mogą się też w sumie z daną koszulką mhm. W jakiś sposób kojarzyć ale, ale wspominając tutaj o tej technologii Na sam koniec jeszcze chciałem Cię Tej naszej rozmowy pytałem Cię o Twoje własne plany A jak myślisz w jakim kierunku pójdzie ten rynek Koszulkowy Bo, bo wspominaliśmy tutaj o tym, że no, tych mhm. kompletów na sezon jest, jest wiele. Są te wersje już nie tylko alternatywne trójki, tak. ale m, kolekcje specjalne, kolekcje jubileuszowe. Ale to jest niekoniecznie robione dla kolekcjonerów, tylko dla po prostu mody, która nagle, znaczy gdzie koszulki nagle stały się modne. E, oczywiście moda mija, być może znowu tam wróci za jakiś czas. E, natomiast tylko i wyłącznie to jest po to robione. Więc wydaje mi się, że e, za chwilę po prostu wszyscy będą chodzić w koszulkach. Będzie taki moment. E, oczywiście zbliżamy się festiwale muzyczne letnie gdzie jakby sytuacja sprzyja, bo będzie ciepło będzie można już pokazać co się ma pod kurtką no i może w tym roku a jak Liga Mistrzów zawita do Polski no to wtedy jeszcze większy był nastąpi wydaje mi się będzie tego być może i przesyt no bo, bo, Tam, w sumie, bo w sumie To co wspomniałeś o festiwalach muzycznych Rzeczywiście coraz więcej ludzi Nawet niekoniecznie ze znanych piłką Niekoniecznie kibice te mm -hmm. koszulki Zaczynają nosić też w naszym kraju Bo mm -hmm. ja w Anglii to obserwowałem Już dobrych kilka lat Kilka lat temu Bucket hety i do tak. tego, i do tego mm. koszulki Najróżniejszych klubów I To się chyba przenosi powoli do nas Myślę, że tak, natomiast ym, Musi być tu sukces sportowy za tym jednak I w momencie gdy jakikolwiek klub będzie grał W Lidze Mistrzów z Polski no, to boom, jakby pójdzie. No, to życzymy sobie, żeby ta Liga Mistrzów zawitała i to yy, bliżej, bliżej nas niż. Yy. Wyobrażasz sobie tu co dwa tygodnie, yy, że przyjeżdża Barcelona City czy cokolwiek? No, yy, wszyscy sobie tego po prostu no. możemy tylko, tylko życzyć. Yy, Jacek Budny, naszym gościem, był dzisiaj yy, kolekcjoner koszulek, kibic Napoli. Yy artysta, mogę tak Ciebie teraz już yy, określać yy, i również założyć do sklepu Morning Glory. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Piotr Krzyburowski, Olga Grumowicz nas dzisiaj realizowała. Ten odcinek jutro yy, na Spotify, na YouTubie i innych platformach streamingowych, a my oczywiście słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia.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 nie zapłacę kołczom, żeby to poćwiczyć Nie żeby żeby Staję przed piątą i siedzę sobie w ciszy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 Aleksander Szwarc, zapraszam. Tor Poznań uratowany. Tak twierdzi poseł Bartosz Zawieja, który podał na swoich social mediach informację, że główny inspektor środowiska wstrzymał wykonalność decyzji o zamknięciu toru. Jak mówi Katarzyna Sakowska z firmy Sport Drive, organizującej wydarzenia na torze Poznań, mówi, mówi ona, że tor to nie tylko wyścigi. Twarcie sezonu zawiera w sobie po prostu informacje o tym, co na torze Poznań można zrobić. My szkolimy ludzi, szkolimy ich jak jeździć, jak unikać zagrożeń, jak dobrze zahamować, jak ominąć, wyskakować na drogę nagle dziecko. Działamy też po to, aby na drogach było bezpieczniej. Jeśli informacja się potwierdzi, to będzie to oznaczać, że wszelkie zaplanowane zawody i szkolenia odbędą się bez żadnych przeszkód. Dzisiaj rozpoczął się Międzynarodowy Kongres Cyberbezpieczeństwa i Technologii Przełomowych INSECON 2026. Wśród gości znajdują się astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, sekretarz stanu Cezary Tomczyk czy minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Ten ostatni wspomniał, że cyberbezpieczeństwo jest ważnym tematem w dzisiejszym świecie. To bardzo ważne, szczególnie z mojej perspektywy pełnomocnika, rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, żeby cyberbezpieczeństwo stawało się nie tylko etapem i elementem rozmów technicznych, ale również społecznych. Żebyśmy rozmawiali nie tylko o tym, jak zmieniamy cyberbezpieczeństwo od strony zabezpieczenia państwa, ale budowali też taką tożsamość kompetencji cyfrowych. K Konferencja potrwa do jutra. O sporcie na 98 i 6 Muk z Poznań walczy o półfinał pierwszej ligi. Dzisiaj zmierzą się w decydującym awansie meczu wyjazdowym z MKS Pruszków. Chyba e otoczy się do dwóch zwycięstw, a stan serii to 1 do jednego. Mecz rozpoczyna się za chwilę o godzinie 19. Coś się dzieje w Twojej okolicy? Napisz redakcja małpaafera.pl a wymiana ponad 100 letniego wodociągu. Odbywa się to przy okazji budowy trasy tramwajowej wyrojenie ulic, ulic Ratajczaka i Niezłomnych. Rura powstała z żeliwa szarego i datowana jest na 1907 rok. Projekt jest dofinansowany w ramach pro programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko 2021-2027. I to już był ostatni serwis na dziś. Na następną porcję informacji z regionu zapraszamy jutro o 6.57. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej Autopromocja Krautrock, Avantprog, Zöl Kapusta w Canterbury, czyli inna strona roka progresywnego i psychodalicznego. Czwartek, godzina 23 Połamana na lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJskie, ciekawostki dla laików i